Jeśli miałbym nakreślić swój do Żydów stosunek Nie bawiąc się w zaciemniając rysunek I całkiem nagą prawdą miałbym między oczy To takim oto tekstem Bym w trudny temat wkroczył To takim oto tekstem Bym w trudny temat wkroczył Żydów kumieli cenie Jak każdą inną nację I szlemi posadko Przeżyli okupację Zagadz tak powołony Pomocy się w świąty, Lecz nie dam się łakudną Dziś ocholota kolokal Lecz nie dam się uotwórną Dziś o kolokal zbić Szanuję od i Zeblina Kolana grę przed matką Boszego, przez syna Oddaję ze ścicholą Geniusz od tego świata Lecz nie pozwolę sobą Bez karmi dziś pomiatać Lecz nie pozwolę sobą Bez karmi dziś pomiatać Mam również korzeni Osoby bliskie serce Przyjaciół są w Świnią, nie, i nie, się się nie, w nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, metryki nie, nie, był nie, nie, nie, do metryki